Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy serdecznie w kolejnej Fuzji Smaków. Przez najbliższe trzy tygodnie będziemy przygotowywać po kolei przystawkę, zupę i drugie danie, czyli taki klasyczny obiad. Panie Piotrze, zaczniemy od przystawki, prawda? Cóż to będzie za przystawka? Będzie to typowa kuchnia fusion, ponieważ no, przystawkę tutaj będziemy robić z łososia wędzonego. Z dodatkiem bardzo popularnych chipsów, z bardzo ciekawym, aromatycznym sosem pomarańczowo-szafronowym i z drugim sosem z octu balsamicznego. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj będziemy robić fuzję smaków, że tak powiem, norweskiego i fast foodowego, tak? Fast foodowego, oczywiście, troszeczkę Orientu i troszeczkę Włoch. Czyli, jeżeli chodzi o te chipsy, to nie będą one w dużych ilościach, więc myślę, że nawet ci z naszych słuchaczy, którzy dbają o swoją linię, będą mogli zjeść taką przystaweczkę i wcale nie będą czuli się ciężko, prawda? Oczywiście. Bardzo lekka przystawka i bardzo smaczna, bardzo aromatyczna. Co najpierw robimy? Przygotowujemy łososia. Na pewno. Czyli potrzebujemy łososia wędzonego. Spokojnie nam tutaj wystarczy 100 gram łososia, czyli tradycyjna paczuszka, którą możemy kupić w sklepie. Do tego będziemy potrzebowali sambal, czyli jest to taka bardzo orientalna przyprawa Również dostępna w hipermarketach Już w niektórych sklepach z zdrową żywnością Będziemy potrzebowali dokładnie Łyżeczkę tylko takiego sambalu do tego Naszego łososia, kolendrę świeżą Pieprz biały, no i oczywiście chipsy Zaczniemy przygotowywać pastę z łososia Czyli łososia polecam zsiekać Nie będziemy go blenderować, tylko siekany łosoś Drobno, możemy przez to jeszcze Sprawdzić czy ma jakieś ości, oczywiście jeżeli ma To usuwamy, wkładamy całego łososia siekanego do miseczki Mieszamy razem z sambalem kolend świeżą i pieprzem białym. Sprawdzamy smak. Możemy jeszcze dodatkowo dodać troszeczkę oleju sezamowego bądź czosku jeżeli ktoś lubi. I... Czosnek oczywiście też zgnieciony, prawda? Tak, czosnek oczywiście zgnieciony, tak, przez praskę lub też drobno zsiekany. Kiedy mamy już gotową pastę z łososia, pół łyżeczki pasty kładziemy na talerzyk i y, nasze składniki pastę i chipsa układamy w wieżyczkę, przekładając kolejno łososia, chipsa, łososia, chipsa. Kończymy pastą z łososia. Całość możemy udekorować tutaj kiełkami i Właściwie, jeżeli mamy już gotową taką wieżyczkę, możemy się zabrać do dekorowania talerza naszymi sosami. Przygotowanie sosów jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o sos pomarańczowo-szafronowy, potrzebujemy sok pomarańczowy. Spokojnie wystarczy nam 250 ml. I potrzebujemy jedną saszetkę szafranu. Patelnie rozgrzewamy na bardzo dużym ogniu. Wlewamy sok pomarańczowy. Bez żadnego tłuszczu? Bez żadnego tłuszczu, na razie. Dodajemy szafran, cukier i redukujemy wszystko na dużym ogniu, trzeba pamiętać. Nie skręcamy ognia, także pozwalamy, żeby sok się bardzo intensywnie gotował. Jeżeli zmniejszy nam objętość o połowę, dodajemy po małych łyżeczkach masła. Oczywiście ważne jest to, żeby to było masło naturalne poprzez kolejne etapy redukcji, i po prostu zrobi nam się na patelni taka bardzo fajna, ładna, przeźroczysta i delikatna emulsja, którą możemy udekorować naszą przystawkę, którą mamy już gotową na talerzu. Dekorujemy talerz jeszcze kropelkami octu balsamicznego i właściwie naszą przystawkę mamy gotową. Jak zwykle dla wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie zapisali wszystkich składników potrzebnych do przyrządzenia naszej dzisiejszej potrawy, podaję jeszcze raz. Do przyrządzenia naszej przystawki potrzebujemy około 100 g łososia wędzonego, jedną łyżeczkę sambalu, świeżą kolendrę, biały pieprz oraz małą paczuszkę chipsów i kiełki soi do dekoracji. Jeżeli chodzi o sosy, pierwszy z nich przygotowujemy przy użyciu 250 ml soku pomarańczowego, kilku łyżeczek masła, saszetki szafranu, i łyżeczki cukru. Jako drugi sos posłuży nam gotowy ocet balsamiczny. Jako, że nasza dzisiejsza potrawa jest klasycznym przykładem na kuchnię Fusion, myślę, że dobrym pomysłem będzie powiedzenie dzisiaj kilku słów na temat tej koncepcji przygotowywania potraw kulinarnych. Mody w kuchniach i smakach zmieniają się. Jeszcze wczoraj panowała moda, która przyniosła nam małe porcje na dużych talerzach, starannie udekorowane jarzynami i sosami. Ledwie zaakceptowaliśmy te zmiany, a pojawiła się moda na kuchnie Fusion. Określenie to stosuje się do wielu aspektów życia, nie tylko nowych trendów kulinarnych. O Fusion mówi się np. w kontekście muzyki, literatury, dekoracji wnętrz. Wszędzie tam, gdzie zestawiamy ze sobą autentyczne, etniczne elementy różnych kultur. Globalizacja i migracja ludności sprawiają, że elementy kulturowe różnych regionów mieszają się ze sobą w swoistym ogólnoludzkim garnku. Jeżeli chodzi o kuchnię, rozpowszechnienie mody na mieszanie smaków umożliwiła szeroka dystrybucja przypraw i składników dostępnych dawniej tylko w jednym regionie świata. Korzenie tego rodzaju połączeń sięgają sytuacji społecznej Stanów Zjednoczonych z przełomu XIX i XX wieku, kiedy to przybywali na ten teren emigranci z różnych stron świata. Tradycyjne dania kuchni narodowych wzbogacały w konsekwencji Dodatki i produkty przejęte z kuchni innych nacji. Oryginalności znanym potrawą. Nadawały zapożyczone z dalekiego wschodu sposoby przyrządzania i egzotyczne przyprawy. W ten sposób powstawały nowe smaki i kompozycje. Szefowie kuchni, zajmujący się tego typu mieszankami, starannie i w sposób przemyślany łączą elementy różnych kultur kulinarnych w ich oryginalnym, etnicznym wydaniu. Dania złożone są z zaskakującego zestawienia składników i smaków. To pełna świadomość rodzimej kuchni i oryginalne, świeże podejście do niej, wzbogacenie tradycji nowymi recepturami, niestosowanymi w klasycznym wydaniu przyprawy a także nowe, nietuzinkowe sposoby podawania potrawy czynią kuchnię Fusion tak wyjątkową. Można powiedzieć, że ten sposób gotowania złożony jest z najlepszych pomysłów kuchni śródziemnomorskiej i azjatyckiej. Do pełnego głosu doszła obecna, od dawna, ale jakby w drugim rzędzie kuchnia hiszpańska. Bazą tych połączeń jest zawsze kuchnia rodzima. Mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza przystawka, łącząca w sobie elementy azjatyckie i śródziemnomorskie, będzie dla Was inspiracją do samodzielnego tworzenia nowych, ciekawych połączeń. Życzymy dobrych smaków i porywających zapachów. Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.